Chciałem tylko, nawiązując do mojego nowego utworu Prawidłowość, opisujący prawo konsekwencji za czyny, chciałem pokazać tutaj, jak to prawo konsekwencji zaczyny działa. Jak pozornie oceniamy dobro, zło ludzi wygranych, przegranych na, na, na poziomie mentalności obecnej cywilizacji. Jak to wszystko naprawdę jest, jak naprawdę, co naprawdę kształtuje nasz los, nasze życie. Jakie są drogi wyjścia? Drogi wyjścia są drogą, drogami oczywiście łaski, bo jeżeli absolut kogoś nie pobudzi do zmian, no to ta osoba nie będzie działać. Zresztą, wszystko, co się dzieje na Ziemi, jest przez absolut kreowane. Tak jak bym mógł opisać pokrótce swój tekst, nie, że najgłębszy wymiar kształtuje całość. Całość to absolut, to najgłębszy wymiar, to prawdziwe ja wszystkich i ta całość kształtuje niejako samego siebie, tą całość, którą on jest. Tak można powiedzieć. I że dualna, doświadczana iluzja to rzeczywistość słusznego osądu. Dlaczego słuszny osąd? Polega to na tym, że osąd jest słuszny, bo słuszny jest absolut, który ocenia. Jego wszech dobro jako, jako jego wartość jest słuszna. Więc jeżeli on według swojej wartości, swojego dobra ocenia, to będzie to słuszny osąd. Nie mylić tego z sądami ludzkimi, bo to by było w ogóle wypaczenie jakiegokolwiek zrozumienia tego. Chodzi o to, że działa po prostu prawo konsekwencji zaczyny, jak, jak się dalej jest utworze, i rządzi konsekwencja zaczyny. Czyli wszelkie czyny, myśli, wszystko co się dzieje w materii, powoduje jakiś skutek. Z, z pryzmatu absolutu, o tego odwiecznego, jedynie słusznego osądu. Złe, złe czyny będą wywoływać złe skutki dobre czyny, dobre skutki Bajeczka o, nie, o niewinnym jobie cierpiącym na, na próbę, bo diabeł chciał skusić, to jest wymówka kapłanów babilońskich, egipskich i innych, którzy za swoje plugaństwa cierpieli te ciosy, wydawało im się, że są dobrymi ludźmi, więc wymyślali tego typu bajeczki usprawiedliwiające że czasem i dobrzy ludzie tacy jak oni mogą cierpieć, nie? bo oni byli wykreowani w propagandzie tamtych systemów za ludzi wspaniałych, dobrych, słusznie czyniących a że współuczestniczyli w wyzysku nie całego ludu no to, to już oni to uzasadniali, że, że oni są ten, przez Boga wybranymi rządzić, nie? a ludzie są po to, aby służyć Bogu i ciężko dla nich pracować no to takie bajeczki między innymi no i dalej powtarzam, że najgłębszy wymiar kreuje, kształtuje całość sądzącą ta całość sama w sobie której częścią nieskończenie małą cząsteczką jest materioczas ten wielowymiarowy, kwantowy materioczas i do której też my jesteśmy wklejeni niejako z naszym dualnym fałszywym doświadczeniem ona ma w sobie jakby strukturę sądu gdy na przykład wepchniemy rękę do ognia to mamy rękę poparzoną Potem możemy ją naprawić. Czyli też jest możliwość naprawy. Możemy jakoś się uleczyć. Czasami są metody leczenia. Czasem nie umiemy. Ale tak naprawdę, jak ktoś słusznie powiedział, nie ma chorób nieuleczalnych. Są tylko nieuleczalni ludzie, którzy z powodu swoich ograniczeń nie umieją się wyleczyć. No i dalej śpiewam, że ta doświadczana dualna iluzja to suma wcześniejszych czynów. To zostało wcześniej wyjaśnione, że Nasze myśli są tworzone z tych śladów, yy, doświadczeń, które mamy pod wpływem swojego działania, swoich uczynków itd. Wytwarzają się pewne obrazy yy, jako skutki tych, tych działań i one są śladami. Z tych śladów, które są wprowadzone energią w ruch, wytwarza się coś, co nazywamy naszym myśleniem, odczuwaniem. A z kolei ono przyciąga adekwatne okoliczności idealnie pasujące do naszego sposobu odbierania świata, bo my jesteśmy projektorami tego świata. Więc on jest odbiciem niejako naszego stanu umysłu, a te myśli są kształtowane przez wcześniejsze doświadczenia, które z kolei w największym stopniu są kształtowane przez nasze uczynki. Jeżeli kogoś zabijamy, yy, czy tam jakieś zwierzę, czy coś, to mamy to doświadczenie, ten obraz bardzo silnie wbity w siebie i on czy, potem wpływa na nasz sposób myślenia i odbierania. Nie? No, czyli tak jak w tej piosence, że Zły czyn kształtuje złe myśli, czyli z tych śladów są potem wytwarzane myśli. Zła myśl kształtuje zły wymiar doświadczanej iluzji. Więc można powiedzieć, że jakie, jaki sposób odbierania myślenia, odczuwania, taki jest zły wymiar, takie, takie nas doświadczenie potem w materii i czasie spotyka no I, i w końcu jeżeli te złe czyny się nagromadzają to ta doświadczana najczęściej dualna iluzja, mistycy mogą też niedualną iluzję doświadczać nie? też może być zła jeśli są to mistycy na przykład narkotyzujący się czy jakoś inaczej wówczas to się nam zaczyna wydawać koszmarem oczywiście w cudzysłowie koszmar jest związany też ze snem tak jak nasze doświadczenie w najgłębszym aspekcie jest snem, ale dopóki się z nim utożsamiamy, dopóki cierpimy, nie? Jako formę też kary, nie? I w związku z tym widzimy, jak rządzi konsekwencja za czyny. Nie ma czegoś takiego jak, jak chaos. Wszystko jest ładnie uporządkowane przez plan absolutu najgłębszego wymiaru. No i jeszcze raz najgłębszy wymiar kształtuje całość i z łaski, z łaski, swej łaski usuwa. Usuwa chaos doświadczanej, dualnej iluzji. Po co ma być usunięty chaos? To takie zaciemnienie, takie zakłamanie umysłowe. Żebyśmy byli w stanie usłyszeć wewnętrzny głos komunikatora tego prowadzenia i samooczyszczenia się wewnętrznego tego, co jest dobre i zło, musi być jakby takie wyciszenie, ucieczka od tego, tego chaosu, oczywiście takie, takie, takie elementy jak odosobnienie, cisza i tak dalej, cisza autentyczna, medytacja ewentualnie jakiejś muzyki mistycznej są czynnikami jak najbardziej tutaj z tym utożsamianymi, ale oczywiście mogą ludzie żyć w głośnym mieście i tak dalej, otaczać się ten, a mieć już taki poziom mistyczny, że wewnątrz będą doświadczać tego ja i, i, i tego kierownictwa, nie zagłuszy ich zewnętrzny chaos, chaos Skoro wewnętrzne zharmonizowanie jest już wysokie, nie? Ale to już jest dla ludzi, którzy mają jakiś poziom, nie? Następnie następnie zaśpiewałem, że z łaski usuwa brak zrozumienia słusznego osądu i konsekwencji zaczyny. Nagle zaczynamy zauważać, jak istnieje prawo, jak istnieją konsekwencje zaczyny, kiedy już jesteśmy wyciszeni, i z łaski usuwa czyny myśli. Co to oznacza? że na pierwszym miejscu to oznacza, że usuwa te złe czyny i myśli te ślady są usuwane, jest oczyszczenie tego co nas odgradza od absolutu, czyli tego nagromadzenia z tych złych śladów, złych myśli to wszystko jest w procesie najpierw wyciszenia potem zrozumienia prawa, konsekwencji, zaczyny, czynienia dobrze, myślenia dobrze tamto jest usuwane jakby w blasku tego absolutu, czy też w Jego jakby naturze, w której zadatkowo się zatapiamy, tamte myśli zaczynają być widoczne jako iluzoryczne, jako fałszywe i przestajemy już w nie wierzyć. One jakby odlatują od nas, kiedy rozpoznajemy ich fałsz. W wyciszeniu, w medytacji zaczynamy postrzegać swoje sposoby odbierania świata, swoje myśli jako błędne, a kiedy to ujrzymy tak dogłębnie w medytacji, wówczas to znika czyli następuje odcięcie się od starych złych myśli od starych złych i yy, yy, yy, skutków, yy, skutków złych działań, czyli tych myśli one zostają usuwane jest to ciężki proces im więcej przyjemnościowego w cudzysłowie życia mieliśmy tym więcej cierpienia będziemy musieli przejść żeby to, to usunąć no i dalej zaśpiewałem, że i usuwa usuwa doświadczaną, dualną iluzję, żeby nirwano osiągnąć nie. No i w rezultacie rozumiemy już zasadę, która jest też w jakimś tam stopniu zaczątkowo w Upanishadach, potem rozwinięta w filozofii hinduskiej, w jakimś sensie w buddyzmie, w chrześcijaństwie mistycznym, że ja jestem absolutem. My jesteśmy jednią z absolutem. Absolut to jedyna rzeczywistość, więc siłą rzeczy my musimy być nim. My musimy być tym najgłębszym wymiarem, którego materiał czas jest nieskończenie małą cząsteczką i wszelkie przyjemności, które w materia czasie mogłyby nawet ich suma, jest nieskończenie mniej satysfakcjonujące niż bycie w, w swojej prawdziwej naturze, w swojej. Czyli i w rezultacie ja jestem najgłębszy wymiar, ja jestem w ten czas spełniony i to jest zwycięstwo. No i tak to mniej więcej zakończymy dzisiejszą mowę.